Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. I nie tylko. Odcinek 350. Ja nazywam się Daniel Paluchaka, Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, Kuldan. Witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór wszystkim. E, wyjątkowy odcinek 350. E, bardzo się cieszę, że z tobą właśnie tutaj dzielę ten moment e, tak istotny. Taka cyfra piękna. Tak. E, podsumowujemy nasze fantastyczne e, spotkanie na Pixel Heaven ze słuchaczami, z kolegami z innych podcastów ich niemal jak z branży, prawda? Jesteśmy z branży podcastowo-growej, więc spotkaliśmy się, było bardzo sympatycznie. Wiele osób było na... Znaczy, ja myślę, że nasi słuchacze wierzą, co jest Pixel Heaven, prawda? To jest coroczna co impreza, <laughs> taki, te, taka z indie, trochę, trochę indie, trochę retro. Więc można powiedzieć, że więcej retro. I w, w tym roku ona odbyła się trzeciego od 3 do 5 czerwca w Warszawie, no to chyba tradycyjnie w Warszawie, i między innymi właśnie e, był Piotrek, był też między innymi dr Judym, były osoby, które na pewno znacie z naszych podcastów, czyli Michał Kita, był Rysław, no po prostu było mnóstwo, mnóstwo fantastycznych ludzi i bardzo dużo czasu na tym prażącym słońcu spędziliśmy. E, no ale też było parę rzeczy, które widzieliśmy, więc. Ja myślę, że wszystkich nas, naszych drog drogich słuchaczy możemy tutaj pozdrowić, których spotkaliśmy tam. No, mam nadzieję, że następnym razem będzie jeszcze, jeszcze więcej e, e, takich osób do spotkania. Bardzo się z tego, z tego cieszę. E... I Piotrze, podobało Ci się na czy Heaven? Znaczy, pod tym, takim towarzyskim, zanim przejdziemy do konkretów. <grystanie> Pamięć, że, że generalnie tak doszedłem do wniosku, że po piselu tak zastanawiając się, podsumowując w głowie całą imprezę, że ze względu na taką ilość ludzi sympatycznych i rozmów i grzanie się na słoneczku i dyskusji i tak dalej, to nawet gdyby tych gier tam w tle gdzieś nie było, to i tak bym uznał, że impreza była absolutnie rewelacyjna i koniecznie warta no, tak. odwiedzin. Mi się wydaje, że gdyby... No, taki ogromnym plusem PixelAven jest to, że ktoś za nas zdecydował o dacie. Że nie trzeba, bo wiesz, na przykład jak, jak chce się zorganizować jakiś zle odwierzak, to jest rozgrywka party i tak dalej, to trzeba ustalić taką datę, która będzie każdemu pasować. I, i, i to się ciągle może przekładać. A jak jest z góry ustalona, niezależnie, no, no to ktoś nie będzie mógł, ale większość ludzi się dostosuje. I to było fantastyczne, bo wtedy no nie było z tym problemu. No... no Część osób mogła tylko w sobotę, część osób mogła tylko w niedzielę, ktoś był w piątek, no ale było naprawdę sympatycznie i ja, ja się bardzo cieszę, że, że, że miałem okazję się spotkać, że akurat tak wypadło, że w, ten, w, tym, w tym tygodniu w tym akurat byłem w Warszawie, w którym byłem w Polsce, więc no, no super sprawa. No Ale przede wszystkim jak już prawda, spotkaliśmy się, pogadaliśmy, to parę miłych rzeczy mieliśmy okazję zobaczyć. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, czy, czy miałeś okazję rzucić oko na ten jubileuszowy, jubileuszowego bajtka, czyli wydanie specjalne magazynu nie, nie, nie, nie komputerowego. Nie, nie miałem, tylko tak przelotem takim kompletnym, ale nawet nie byłbym w stanie się odnieść do treści. Wiesz co, no, jest fantastycznie przygotowane. Ja, ja byłem pod wrażeniem dlatego, że poprzedni specjalny numer magazynu był zrobiony ale, ale chyba to było komputer czy Commodore Yamiga, to taki magazyn był. I to było w te, na poprzedniej edycji, rok temu, to był, to był ten magazyn, prawda, odświeżony, prawda, reanimowany. Teraz wybrano Bajtka jako 135 numer. I muszę przyznać, że no, przeczytałem go od deski do deski. Oczywiście nie każdy artykuł tak szczegółowo, ale podobał mi się wywiad z, z ówczesnym redaktorem naczelnym Sztandar Młodych, który był współinicjatorem powstania Bajtka, czyli z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, <gry> który przeprowadził Borek, czyli Marcin Borkowski, będę wieloletni redaktor, znaczy Top Secret, ale to chyba wszyscy wiedzą. No, okładka, którą chyba rysuje, rysował śledź nawiązuje do pierwszego numeru Bajtka i na pierwszy, pierwszy numer Bajtka miał taki, takiego chłopca, prawda? Um, a teraz powiedzmy jest starszy mężczyzna, ale jest w tej samym ujęciu bardzo podobnie i tak dalej. A to co mi się podoba, to masz yy, klany. <śmiech> w całej gazecie, cała gazeta jest podzielona, znaczy magazyn jest podzielony na klany. I masz klan Atari, masz klan Am e Commodore, i maniga, tak, masz klan Oldboyów, e klan Am Amstrad i e ZX Spectrum. No i oczywiście jest klan PC. I to, co jest najfajniejsze w tych działach, w tych tak zwanych klanach, że to są bardzo współcześnie interesujące dla fanów retro artykuły. Dlatego, że bardzo często nawiązują do tego, jak na przykład zmienić swoją oldschoolową maszynę. Niespecjalnie tam dokładać nie wiadomo co, prawda? akceleratory i tak dalej, tylko na przykład są opisane urządzenia, które ja na przykład jedno sobie takie dokupiłem do Atari, czyli amulator stacji dysków. Ja nie będę tutaj się rozwodził, jakie to są modele i tak dalej, ale na przykład i do Atari, i, i do, do na przykład, nie wiem, ZX Spectrum są różne, czy, czy do Commodore są opisane różne urządzenia takie peryferyjne, które umożliwiają ci no, takie, takie już łatwiejsze ogarnięcie tego wszystkiego, tej całej biblioteki i gier i programów i tak dalej. nadal na tym mam komputerze. I generalnie to jest super sprawa, dlatego że jeśli masz stary sprzęt, i chciałbyś y, y, pobawić się w retro, no to nie będzie to usiążliwe tak jak kiedyś y, za starych dobrych czasów, kiedy o, musiałeś mieć y, ciszę w pokoju, musiałeś mieć dobry magnetofon, niezniszczone kasety i tak dalej. Więc jakby ten element retro masz oszczędzony. Naprawdę te artykuły są ciekawe. Ja, ja je czytałem od deski do deski naprawdę y, wszystkie klany, nawet te, które mnie, mnie interesowały. No y, wtedy tam powiedzmy y, szybciutko przerzucałem wzrokiem po, po kolumnach, ale a naprawdę świetnie, świetnie to sobie zorganizowali i muszę przyznać, że Klan Atari jest św... najlepiej chyba zareprezentowany, bo nie tylko jest właśnie opisane są te urządzenia, ale na przykład jest pokazany jak się bawią atarowcy jest taka impreza Silly Venture 2016 i to jest po prostu taki, taki konwent, taki zlot atarowców. W tym roku to będzie w Gdańsku 11-13 listopada. I między innymi na a, parę lat temu y, na takim zlocie pojawił się Leroy. Ho, ho. Czyli teraz już można powiedzieć, no, Piotr Marzec, poseł. słynny tak, poseł, y, który y, 20 lat temu na Atari Falconie y, wydał swoją płytę y, album przedpisane y, przez 2 O, ale to wszyscy wiedzą. Bo. I to hmm. jest taka ciekawostka, ale wiesz o tym, jak na przykład y, stare gry, które na, nie miały swojej wersji na Atari, doczekały się I oczywiście dużo później, kiedy już ten komputer był dawno zapomniany bo i, i nawet wiesz, 16 bitowce już były w tym momencie zapomniane, bo to były e, pierwsza połowa e, 2000 e, początku e, lat 2000, 2000 ale ale do po prostu tak to fantastycznie się czyta że że no ja, ja miałem ochotę odpalić, miałem baterię ja czekam tam jeszcze na parę rzeczy no nie bo sobie zamówiłem taki specjalny kabel żeby będę to do współczesnego telewizora podłączyć i tak dalej tak dalej ale już wiem, co będę robił Te, wiesz ten bajtek mnie strasznie zainspirował i, i naprawdę zainspirował polecam powrót do retro tak, polecam tę gazetkę, szczególnie, że ona jest zrobiona w takim, w takim retro stylu dodatkowo, czyli ma ten swój taki niezwykły format, czyli jest dużo większa niż taka przeciętna gazetka, czy tam jakiś CD Action, czy PSX, czy sam Pixel. Dodatkowo jest wydana na takim papierze, yy, no nie powiedziałem, że jest totalnie lichym, ale to nie jest na pewno błyszczący papier, jest trochę taki hmm. sztywny. No i no, no jest pełen oldsku. Ale o, oczywiście yy, magazyn jedno, impreza yy, to zupełnie drugie. I chciałem cię zapytać, Piotrze, jak, jak ci się podobało? Bo, bo i w sobotę i w niedzielę, prawda? Więc y, widziałeś parę rzeczy. Tak, byłem i w sobotę i w niedzielę. i y, y, ci, że to, to wszystko zależy, w który punkt imprezy spojrzymy. Bo y, ja nie byłem dwa lata temu, albo byłem rok temu. Mhm. No i w zestawieniu z zeszłym rokiem były rzeczy, które mi się dużo bardziej podobały i że były rzeczy, które mi się dużo mniej podobały. Mhm. Więc od czego narzekajmy zacząć? Boże, ponarzekajmy. Niech będzie, że ponarzekamy. ponarzekamy. Ja tak o, o, ostrzegam, że, że to nasze narzekanie będzie takie... Na początku, a później będziemy mówić o superlatywach, więc to nie jest tak, że nam się chyba nie podobało. Nam się chyba podobało, tak, ale podobał nam musimy się pewne bardzo. rzeczy tutaj podkreślić. Tak, to znaczy tak naprawdę, jeśli chodzi o narzekanie, to mam jedną rzecz, do której byłbym się w stanie bardzo mocno przyczepić i była dla mnie totalną masakrą wręcz. Mhm. Czyli tak zwany main stage, czy też główna tak. scena, czy jakkolwiek. Bo w zeszłym roku te główne panele, czy tam jakieś właśnie prelekcje, nieprelekcje, były prowadzone w sali kinowej tak naprawdę. No bo przez to, że to było w, w filmówce, to tam była normalnie sala kinowa i spokojnie można było sobie siedzieć, było duże pomieszczenie z dobrze działającym nagłośnieniem. Była scena, ewidentnie scena, scena, gdzie, gdzie tak. jak się odbywały panale, to było i na telebimach zbliżenie i, i wszystko było bardzo fajnie. Tym razem główna scena była po prostu w, w, w, hali tej, samym, w tej samej hali, w której była był Indie Showcase, czy tam tak. jak on się nazywał. Indie Basement? Się akustyki, czy tam Indie Basement właśnie i akustyka tak naprawdę tam nie istniała wcale. Mm. Wiadomo, że każde stanowisko Indii, nie dość, że tam ludzie stali, rozmawiali, to też jakaś muzyka z komputerów, nie komputerów, coś tam się działo. to wysłuchanie czegokolwiek z tej głównej sceny naprawdę wymagało mm. siedzeniem bardzo blisko i liczeniem na to, że nawet pogłos, który idzie z głośników nie zagłuszy tego. I tak, w ogóle szczerze, basy odbijały się tak od tych ścian, że, że rzeczywiście jak byłeś po prostu gdzieś troszeczkę z tyłu, gdzieś za połową tych, tych rzędów, no to te wibracje spracze. po prostu zagłuszały słowa i ja najbardziej żałowałem e, tego w piątek, bo w, w piątek był, był pokaz filmu, taki europejska premiera 8-bit Generations, czyli, czyli cała historia, znaczy to jest film, który z tego co zrozumiałem był sponsorowany na Kickstarterze i ja do tej pory miał swoją premierę tylko w Stanach i udało się e, chyba tam właśnie ludziom z Pixel Heaven zdobyć ten, kopię tego filmu i ją puścił. Tylko problem właśnie był taki, że tego się nie dało oglądać, dlatego że w nie było napisów, co nie jest dużym problemem, prawda, bo wszyscy znają jednak mm -hmm. na tyle dobrze angielski, że, że to jest coś do przemawiania, ale po prostu nie dało się nic y, naprawdę usłyszeć i w pewnym momencie tak po 15 minutach sobie darowaliśmy i poszliśmy, prawda, na, na te słynne parasolki y, mm -hmm. i, i burgery, jak to się mówi ładnie, ale... Na drugi dzień, prawda, się troszeczkę nastawiłem na to, że chcę trochę tych paneli posadzić, i nie był to y, y, Tyszczenko, i y, y był John Hare, y, y, i był od ty, Tak, od, bracia Oliwia. Jego tak. Generalnie, niestety, ale kompletnie nie dało się tego. Nie, ale na, na szczęście. Kompletnie nie dało się tego słuchać. No. Na szczęście, y, y, y, y, nagranie audio. Który, bo, bo tam w ogóle byli bardzo profesjonalni ludzie, którzy się zajmowali w ogóle rejestrowaniem tego, więc mm. świetne kamery. Tak, to, to nie kamery. jest wina, tak. powiedziałbym, przygotowania technicznego, tylko to jest wina sali, w której to się odbywało. Tak, tak, Gdyby dlatego... to było tak, że to byłaby kompletnie od... jeszcze jakaś inna halka, scena, nawet gdyby to się odbywało w tym pomieszczeniu, gdzie nikt nie przychodził, gdzie były książki i komiksy. Tak. Czy m, gdyby to było na przykład w, tam, gdzie były pląszówki, to wydaje mi się, że efekt byłby lepszy niż gdyby m, to się działo tak, jak się działo. Tak, no i problem, problem zdecydowanie właśnie z, z tym, że na żywo się tego nie dało oglądać. Na szczęście, na szczęście, tak mówię. Rejestracją dźwięku zajmowali się profesor i obrazu też, więc czy na YouTubie, czy na jakimś specjalnym Blu-rayu, czy DVD, to będzie wszystko dostępne. Już teraz część nagrań audio została udostępniona KI z Nerdy Nocą i ona te, te, te najważniejsze panele wrzuciła na, na, właśnie jako podcast z Nerdy Nocą, więc można tego przesłać, więc ja sobie nadrobiłem właśnie y, y, Bena Danglisza i, i braci Olivier. Więc yy, powiedzmy, że mogę powiedzieć, że w ten sposób zaliczyłem wszystkie te panele. No, cały czas liczę, że jeszcze uda mi się do kiedyś Nie, ale wiesz, no, no to generalnie oglądanie tego nożywa ma pewien klimat i, i niestety to, że tak zostało, to... No, no... Hmm. Ale to jest taki chyba jedyny minus, jaki ja mogę tak powiedzieć, nie? Co, co tam jeszcze w takim. E, gdybym miał się czapić, to jeszcze jednej rzeczy, ale to już się spierdała i drobiec, naprawdę. Mhm. E, I no ciężko powiedzieć, że jest to czyjakolwiek wina raczej tak, no, to nie wiem jak się dogonić. W sobotę było za mało futtraków. Tak, ale wiesz co, my żeśmy rozwiązali ten problem rewelacyjny. No poszliśmy bo my sobie na poszliśmy... z, z obok po prostu. Cała wycieczka po kebaba i z powrotem zajęła mniej czasu niż oczekiwanie na jednego hamburgera. Znaczy prawie nawet więcej, że wycieczka na kebabę i z powrotem zajęła mniej czasu niż oczekiwanie na możliwość zamówienia hamburgera. O, no I to już w ogóle, tam, wiesz, Trzeba z, najpierw odstać 40 minut w do budy, a potem godzinę na to, żeby do tego dostać, nie? Mhm. Zresztą w ogóle tam akcje były z tym jednym futrakiem, truckiem, prawie się spalił. Niech tak, cieszałeś. Tam, tam grill po prostu tego. takim ogniem piekielnym zapłonął, gdzieś tam w ogóle wiesz, dym czarny. Ja myślałem, że, że to się całe zjara i tak się dziwiłem, że tam nikt z, z, z gaśnicą nie wyskakuje, ale no, dobre. opanowali sytuację ale z i, drugiej i, i strony dalej. cały klimat taki nazwijmy to E, piknikowy, który tam się odbywał, bo po pierwsze była tak. bardzo ładna pogoda, było słoneczko cały czas, nawet jak tam deszcze popadał, to tak bardzo przyrodnie. Przyjemnie tak, tak, aż człowiek ale, wyszedł. Ale tak było słoneczko. Był ustawiony, y, będzie reklama, y, stand Corneliusa, który sprzedawał browarki w plastikach i tak naprawdę ten ich stand wpisał się super idealnie w cały klimat mm -hmm. imprezy właśnie takiej Bo rok temu A, nie i... było piwa. Nie, więc... rok temu nie było piwa, absolutnie. I, i, I tutaj okazuje się, że wiesz, dorośli ludzie y, potrzebują jednak się rzeźwić przy takim słońcu. I Co więcej, dobrze, że mogą zrobić to w sposób w pełni kulturalny i nie, nie ryzykujący żadnej, wiesz, burdy, czy tam kogoś, że ktoś się schleje i będzie leżał. Nie, nie, nie, nic Dokładnie, takiego nie Ale było. zauważ, że nie tam było pełna nic kultura. takiego. No, nic. Ja siedziałem w sobotę do, do późnych godzin nocnych, bo żeśmy chyba ostatni, nie ja wiem, że chyba kasztalnia chyba jeszcze został na chwilę tak po pierwszej trzydzieści, ale właściwie to po pierwszej to już taki był koniec, no bo znaczy... Jak ja ja wiem, się... że impreza zakończyła się około godziny drugiej, jakoś po drugiej, bo mhm. Tomek mi opowiadał, że on na chwilę wyszedł z terenu bo coś tam chciał zabrać z samochodu, nie z samochodu, po czym wraca i widzi, że przed terenem, na którym się odbywała impreza, stoi tłum ludzi, bo w środku ochronniarzy powiedzieli, że koniec, zamykamy wszyscy aut. I on teraz się znał, jak on ma wejść, mhm. zabrać swoje rzeczy. Nie? Czy ja tylko żałuję jeszcze, jakby już mam taki i taki mały dać, to przez to, że w tym roku after party było w tym samym miejscu i w, <śmiech> dokładnie w tym samym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie był ten main stage, tak, to nikt nie wiedział, co się dzieje w środku bo y, całe 90 parę procent ludzi siedziało na zewnątrz i właśnie tam delektowało się rozmową z, z przyjaciółmi, piło piwko, a tylko niewiele osób siedziało w środku i za każdym razem jak w, wchodziliśmy zobaczyć co się dzieje, no to były jakieś właśnie, y, znaczy ja widziałem chyba dwie rzeczy, jedną, to, jedną była muzyka z, z szumów spektruma, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, ale to był taki jakby ekran ładowania spektruma, i, I DJ miksował te dźwięki w jakąś taką właśnie muzykę, która mi się kojarzyła z jakimś science fiction, jakąś odzyskaniem kosmiczną nie wiadomo czym. A ten główny koncert Johna Hera i Penna Anglisza on się odbył, ale ja nawet nie wiem kiedy. I to jest <grym> dla, mnie, dla mnie minus. Ale tak to jest chyba to, to wszystko, no nie chcę możemy się przyczepić. Nie? Tak, tak. Kamień z serca, tak. No to, no nie żeby powiedzieliśmy To jest tak. pierdoły, nie, no bo, znaczy, ok, no kwestia dużej sceny to nie jest pierdoła, to jest dosyć istotne, ale w kwestii całościowego, pozytywnego odbioru i wszystkich innych plusów, które, które mhm. są związane z imprezą, to to, to nie jest takie istotne. Mhm. Mi się bardzo podobało. Oczywiście, ja e, bawiłem się i w sobotę, na przykład w sobotę się pojawiłem w I, I w Vibe czy znaczy najpierw w ogóle, y, znaczy, już miałem kiedyś plus Rift na sobie na głowie i pierwszym takim, pierwszym takim doświadczeniem właśnie na, na, na Pixelabend z wirtualną rzeczywistością był, był Oculus Rift i to była taka prosta um, symulacja zjazdu z, z rollercoasterem. Po pierwsze zjeżdżasz tam kolejką, się kręcisz i tak dalej. Nie zrobiło to zu zupełnie na mnie wrażenia, wręcz uznałem, że po prostu jakość obrazu jest fatalna. Wręcz klasyk. Klasyk, no i mówię, no to dobrze, no to, no, to, no to tyle. I nie mogłem się doczekać na, w ogóle na Wajwa. Jak w piątek był, był tylko, było tylko jedno urządzenie i, i, i stanowisko, tam była taka firma, która reklamowała generalnie swoje super laptopy dla graczy, Hyperbook. Oni mieli tylko i mieli demo, które trwa 10 minut. Jak się kolejka tam sześcio, siedmiu osobowa otworzyła, no to, to jest, wiesz, ponad godzinę czekania i, i no, po prostu odpuściłem. Na drugi dzień przyszedłem, tylko były 3, 3 minuty, mniej więcej 5 minut tego demo, ale po prostu wchodzisz w to i to jest dokładnie to, jak Grysław opowiadał. E, jesteś w tej wirtualnej przestrzeni, nie odczuwasz żadnych nudności, dlatego, że tak jak ty się poruszasz, tak twój awantar w tym wirtualnym świecie się porusza. Więc e, zupełnie nie miałem problemu z, z odnalezieniem się widziałem trzy dema. Jedno to było to, e, kiedy jesteś na wraku statku i generalnie nie, nie masz za bardzo takiej przestrzeni, po której możesz coś robić, poruszać się, prawda? chodzisz takim, po takim bardzo ogranicznym terenie, ale oglądając się, wiesz, to za siebie, to za, to, to w górę i tak dalej. Widzisz, jakieś ławice, ryb, płaszczki, jakieś manty, tak? Ogromnego wieloryba, taki waleń przepływa, no po prostu bajka. Jakoś obrazu była na tyle dobra, że, że, że ja po prostu cieszyłem się jak dziecko. No później była ta gra Space Pirates, czyli strzelanie do takiej... Naprawdę bardzo fajna, sympatyczna gra, ale to jest taka arkadówka, taki gimmick, Nie. Bardzo przyjemna do zabawy, ale nic e, nie oferująca specjalnie. No i trzecie, trzecia część tego, tej prezentacji, który, który, e, którą miałem, to było takie stanie na krawędzi, czyli jesteś e, na, na jakiejś skarpie, na jakiejś górze i pod tobą, prawda, nic, nic nie ma, tylko przepaść, jakieś piękne widoki, coś w stylu, jak wychodzisz, prawda, z, z tych kanałów e, w, w, w, w The Following, nie? W dodatku do e, Dying Light i widzisz tą, tą wioskę, tą przestrzeń, to mniej więcej tak to to się prezentowało. No i później jeszcze poszedłem ale to było w niedzielę, zobaczyć tą nową grę yy, też indie, bo właściwie robiona przez chyba yy, parę osób i to jest yy, gra Alice i, i ona jest... Akad, to jest jedna z tych trzech tytułów, który jest wydawany na świecie przez CDP. Znaczy przepraszam, tak. to nie będzie nie jest CDP. Oni już zmieni nazwę, czyli... Śmieszną nazwę. Kanandu, nie wiem. Nie, już, już ci patrzę. Klabater. Yy, Labater, tak. Kompletnie. Nie, bo ja, ja to będę czytał z polskiego, totalnie, nie? Bo to może nie jakiś pamiętać? Mhm. Ale no to, bo wiesz... No wiesz bo Alice... W... Tak, bo oni wydają tak. Alice VR, Regalia of Men and Monarchs i symmetry Czyli I... grena na VR, polskiego jrp a Tak. <laughs> I, I, w i ogóle to, to jest, ja takie słyszałem ploteczki, nie wiem ile to tam prawdy, zasłyszano na korytarzu Pixel Heaven, że podobno jeszcze w poniedziałek przed imprezą to miał być CDP Publishing, mm -hmm. a nie Klabater i też logo miało to troszeczkę inaczej wyglądać, ale no w momencie, w którym w poniedziałek czy we wtorek dowiedzieliśmy się, że Techland y, jako Techland Publishing będzie wydawał Aha. gry na całym świecie, to było tak zwane szybkie znaczy, wiesz y, co? szybki rebranding. Być może, ale w takim razie no, oni też bardzo szybko zrobili, dlatego że te loga były wszędzie, ten klabater. Mieli już ulotki. Tak. Ja rozumiem, że te ulotki to można wydrukować i przy zdolnym takim grafiku, no nie zrobicie w ciągu dnia, nie, to wszystko, ale... No, bo to ale... ploteczki, jakie tam zasłyszałem. Ale, ale no, to ciekawa I historia. Tym, <głos> prawda, to nie wnikam. Natomiast nie zmienia to faktu, że no, jest to interesujące też fakt. Mhm. Ale widziałeś tą regalię? Popatrzyłeś sobie, jak Tak, popatrzyłem sobie, byłem obejrzałem trajer, popatrzyłem, bo tam ekipa regali była bardzo aktywna. No ja po prostu ten, wychodzę na... i wiesz, jak wchodziłem, przepraszam, że ci wszedłem słowo, ale spoko, spoko. wracam sobie bo, nie wiem, czy to było z kebaba, wtedy co wracaliśmy, czy w ogóle z jakąś, ale wiem, że wracałem z... z, z, z znaczy wchodziłem z to na teren pi, y, Pixel Heaven, nie? I widzę całą grupę ludzi i wszyscy mają te koszulki regalia, nie? I ja tak zastanawiałem, czy to jest jakaś drużyna i e sportowa League of Legends, <laughs> czy coś takiego. I dopiero później zorientowałem, że to, że to z tą grą. W ogóle ta bardzo ładnie wygląda. Ona ma jest fajnie rysowana. Jest no ta tak, spędna, takie anime, nie takie manga. Takie anime, takie, takie, to, to wygląda bardzo, bardzo porządnie. I całkiem miło. I nie, niezmiennie bawi mnie fakt, że Polacy robią JRPG. Tak. JRPG prosto z serca JRPG. Europy. tak. A widziałeś serial cleanera, który w ogóle w niedzielę w ogóle go nie było? No właśnie, nie, nie, nie, nie. nie. Z tego, tego. Ale to jest serial Klinara. to jest w ogóle jakaś taka mała gra, czy to jest coś w stylu. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki. Nie, wiem, czy to był dodatek, czy osobna gra, ale ona była chyba rozdawana za darmo, na przykład do Shadow Warriora, że, że jakby nie, nie walczyłeś z przeciwnikami, tylko czyściłeś po prostu level z krwi, z tych wszystkich różnych rzeczy i flaków, które pozostają Nie, no to sobie To ma być normalny, normalna gra gra i to robi iPhone for all mhm. e, i tam przewodzi projektem z tego, co się nie na Mielu. Znaczy w sensie niekoniecznie głównym programistą jest, ale tego tak, tak. promuje. O, tak, mhm. to, tak to powiem. E, co tam jeszcze ciekawego widzieliśmy? Ale nie, nie, nie pograłeś tego serialu. Nie, nie, nie, nie, nie, tylko widziałem też. właśnie. Ja powiem Ci, że przez to, że tak dużo działo się, nazwijmy to towarzysko no tak. na Pixel Heaven, to ja w gier pograłem właściwie Chyba w dwie. Jedną widziałem bardzo blisko, i tam kilka widziałem tak przechodząc, czy też stojąc tak, obok siebie. Jak gdybyśmy chcieli o samej tej właśnie <śmiech> części towarzyskiej to, na, to. i sam, sam co tam się rozmawiało, z kim się spotkaliśmy. No, to jest to... niesamowicie przyjemne uczucie spotkać się ze słuchaczami. Ja się, no, <śmiech> ja się bardzo cieszę, że w ogóle też poznałem ekipę loadingu, ale to jest, wiesz, to już jest ta, ta kwestia retro, no nie? Ten, ten mój konik, ale to <śmiech> może na innym razem pogadamy <śmiech> temat. Nie widziałem w ogóle symetrii. E, czy, e, czy jak to się nazywa. Czyli tej trzeciej gry wydawanej. Tej przed... trzeciej gry. Bo zanim powiem o listy, to mówię tak, e, odhaczymy te dwie. Jest ciekawy obrazek, który, który wygląda jak jakaś szafka, z której wypływa kałuża krwi. I tak, to przytam tylko z lotki, bo w ogóle, żeby, żeby pamiętać, co widziałem, i co, co będę chciał powiedzieć w podcastie, to sobie z wszystkich rzeczy, które, które miałem okazję zobaczyć, zagrać, wziąłem sobie ulotki jakieś, jakieś te. Więc załoga statku badawczego dociera na ekstremalnie mroźną planetę. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Tutaj nic nie jest takim, jak się wydaje. Czy uda im się przetrwać i wrócić do domu? zarządzaj życiem ocalałych, kieruj na prawą statku kosmicznego i odkryj tajemnicze opuszczonego świata. Nie wiem, czy to będzie jakiś FTL, czy to będzie jak ta gra taka półplanszowa, plus nie, zapomniałem jak ona się nazywa, ale wiesz, chyba o co mi chodzi, taka, jeśli leci za ogon statku i trzeba przetrwać i trzeba tam bawić się w kanibalizm mm, i tak Czy jak to jak mówisz tak. o tym, o tym, co się w kostki, kostki rzucało. Tak, tak, tak, zapomniałem jak się nazywa, widzisz, <słuch> Razer by wiedział bo chyba. Tak, Razer by wiedział na pewno. No, y, y, ale, ale nie widziałem tego, to nawet nie wiem, y, y, jak, y, jak, jakiego typu to jest gra. Tak naprawdę. Ona widzi na, na Windowsa tylko, więc co, to jest ciekawe. Ale. Miałeś okazję zobaczyć Alice? Też tylko z boku, że ja tak wyrażę. Ja sobie założyłem ten hełm i niestety nie widziałem wersji na Navmaiwa. I to jest... Oni właściwie robią to na, na wszystkie możliwe platformy właśnie wirtualne. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Valve jest zupełnie inny od... od e, jeśli chodzi o poruszanie w, świecie, w tym świecie, e, od Oculusa. Z, wiesz, w Valve jest tak, że masz Blink, nie? Znany z... Z... z, z, z, z, z, z, z, z Ojej. Z Dishonored. Nazywa? Dishonored, przepraszam. wypadł mi głowicie. Cały czas chciałem powiedzieć Defiance. Taki <grym grym grym grym> mały faux był ale po prostu dzięki temu, że masz tą, e, też, że szybciej się możesz dzięki temu poruszać, że masz tą swobodę i tak dalej, lepiej się e, ten świat ogląda. Tylko niestety nie miałem okazji zagrać na live, widziałem na Oculusie. Na Oculusie ta wersja była taka przygotowana pod demo, więc nie było tych takich hardkorowych e, opcji w sterowaniu, czyli że szybszego poruszania, biegania i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu czołgałeś się po tej, najpierw po planecie i tak dalej. Później e, we wnętrzu jakiegoś kompleksu Wiesz, całość, nie wiem, czy, czy, czy nazwa to komuś sugeruje, ale to jest ta Alicja, od tej Alicji z Krainy Czarów. Tylko, że akcja się dzieje gdzieś właśnie w klimacie science fiction, na jakiejś planecie i, i za bardzo nie wiadomo o co chodzi, jest jakiś taki tajemniczy klimat, ale to też nie jest horror. Po prostu jesteś w jakimś takim, takim świecie, w którym coś masz zrobić i to jest inspirowane właśnie Alicją w Krainie Czarów właśnie z, z, z dużą dozą science fiction. I po prostu w momencie, jak założyłem hełm wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift i zacząłem kręcić się na tym fotelu, wiesz, rozglądać się i iść jednocześnie, to jak po jakichś pięciu minutach musiałem po prostu zdjąć, nie, da, nie dałem rady. Po prostu błędnik nieprzyzwyczajony do tego, że ciało jest w innej pozycji, a, a wiesz, a a mózg widzi co innego, no powodowało, że mi się zaczęło robić duszno. i Nie sądziłem, że, że tak zareaguję na na, na tą wirtualną rzeczywistość w postaci Oculus Rift, nie? Bo taki dlatego, jaki że... Jaki z tego wniosek? Że będzie trzeba się przyzwyczaić. Tak, tak. I że, że, że vibe <laughs> wygrywa. To, jest, to był <laughs> dla mnie taki naj, największy, najgłówniejszy, najgłówniejszy wniosek. A jak ci się podobała ta gra w węża, tylko kaczuszkami? No to była gra targów, ewidentnie. <laughs> tak. Mieli sympatyczny automat. <laughs> Ducket. To, Duck, to, to jest gra z koncepcją właśnie chyba, znaczy nawiązuje do, do węża, prawda? Tak, Tylko, że to jest bardziej skomplikowane. To, że, że kaczki trzeba bankować, znaczy trzeba je odstawać do stawu i wtedy a. zdobywamy punkty, a nie po prostu... A wiesz, żeby... ja myślałem, że ja odniosłem wrażenie, że specjalnie się do tego stawu z tymi kaczuszkami wchodzi, żeby je przytopić. <śmiech> je I w, nie, i nie. że dzięki nie. temu, że je przytopiasz, to, to skraca ci się ogon i masz łatwiej... Znaczy man sobie, ja w ustanąłem przy automacie i uznałem, że czas wykazać się swoim skillem gracza i nabiłem highscore. Przebiłem highscory twórców, które tam były nabite. Zdobyłem jakieś 180 tysięcy czy 190 tysięcy. Więc <grym> wiem, rozbity. jak trzeba było robić, żeby zdobyć Aha. dużo punktów. Nie, tam mhm. zasada była taka, że zbierasz kaczki i w momencie, w którym uzbierasz dużo kaczek, to wtedy dostajesz dużo punktów za odstawienie je do stawu. Mhm. Ja bardzo Jest sympatyczna to... gra. W ogóle automat składał się z dwóch przycisków. Więc, bo ta gra rozumiem, że ona wychodzi na na platformy mobilne. No ona będzie, no oprócz tego, że jest automatem, co logiczne, to pojawi się na, na komórkach z Androidem. Mm -hmm, mm -hmm. Więc tak, bardzo sympatyczna. Tak, I pozdrawiam serdecznie... bardzo twórców obu. Tak, tak. Fatas i... jak Adka. wiemy. te Serdecznie pozdrawianie z rzeczy, które jeszcze widziałem to muszę teraz ja dla odmiany posłużyć się notatkami, bo nie jestem pewien tytułu mm -hmm. bo to było chyba Angry John tylko właśnie pytanie, czy Angry John czy Angry jakieś inne imię i to była gra, która nastawiona na co biega się po mapkach takich pikselartowych, widocznych z góry, dungeonach troszkę i rozwala się przeciwników, bardzo łatwo zginąć Całkiem przyjemny, kołpowa zabawa. Przeszliśmy nawet to damko tam w trzy osoby z, z Maćkiem i Rafałem, więc... A to taki, o, no to fajnie, fajnie, bardzo... Ale to jest taki kanapowy kołp tak jak mówisz, prawda? Tak, ewidentnie, ewidentnie kanapowy kołp mhm. Taka Ty, krotochwilka to... przyjemna, jak tak. to się ładnie mówi. Z takich z takich mniejszych gier jeszcze w pre, w pre nie wiem, czy miałeś okazję zagrać w Social Soccer. Nie. <laughs> Social Soccer, czyli, czyli um, duchowy spadkobierca Sensible Soccer, tylko gra jest jeszcze we wczesnym e, stadium. Ja w ogóle myślałem, że ta gra wychodzi w tym roku. Że, że będzie problem, bo, bo w, też niedługo wychodzi kick of, e, kick of Revival, e, revival i, i główny konkurent e, Social Bull Soccer. <laughs> jak, jak sprzed dawnych lat, prawda? kick of 2 i Sensible Soccer. Ale Social Soccer to jest taka, taka e, piłkarka gra, która będzie stawiała troszeczkę na inne aspekty niż, niż FIFA. FIFA jest po prostu tak rozbudowana jest takim takim lochem, takim, takim twoim, Co? którego się po prostu nie da zbić z piedestału, więc trzeba coś innego wymyślić. I, i Sosha bo Soccer jest po prostu taką, taką prostą grą piłkarską. Jeszcze tam wiele rzeczy jak brakuje. sama nazwa że Sosha ma być. Tak, tam, tam John Hare mówił o wielu aspektach. Zresztą w ogóle ta jego prezentacja była poświęcona mu, jemu i jego pasji do piłki nożnej. Tam on też oczywiście opowiadał, bo tam miał różne historie, też opowiadał właśnie jak, jak tworzył piłki nożne, jak pracował jako konsultant przy tworzeniu gier piłkarskich, między innymi takich gier, o których w ogóle nie słyszeliśmy. No nie? Jedna była bardzo ciekawa koncepcja, bo była bardziej MMO. To była Football Superstars, czy coś takiego, gdzie, gdzie wyślelałeś się w rolę piłkarza. I oczywiście tam można było grać, ale głównym elementem było po prostu życie takiego, takiego celebryt, takiego piłkarza, takim, takim, Cristiano Ronaldo byłeś. który po prostu myśli o fanach, o kasie, o samochodach szybkich, o pięknych kobietach. Że o tym takim, yy, ciekawym życiu, nie? To w ogóle było interesujące. Ale samo, sama gra w Social Soccer, yy, całkiem przyjemnie się grało. wiesz, tak, żeby po prostu pograć i, i yy, dla przyjemności, to myślę, że, że, że, warto było po prostu poświęcić tych kilka chwil, żeby tam siąść przy tych laptopach tylko tak jak mówię, no jeszcze tam parę rzeczy musia, będzie musiało być poprawione szczególnie bramka, który wiesz, nie wychodzi do piłki wiesz, nie zachowuje się tak jak powiedzmy widzisz to już w takich zaawansowanych grach piłkarskich, jak w PES-ie czy właśnie w fif no ale ta gra ma celować w inne, w inne aspekty więc może będzie naprawiała nadrabiała czymś czym innym, ale bardzo podobny rzut izometryczny, znaczy nie znaczy właściwie z góry jak, jak właśnie w Sensible Soccer no i ja życzę sukcesów Johnowi Herb, jest naprawdę bardzo sympatyczny tam on stał przy, przy tych właśnie dwóch maszynach zresztą chyba miało być ich więcej, ale tam jakaś awaria była sprzętu i, i po prostu podekscytowany patrzy, jak ludzie grają, zbiera po prostu feedback, miał jakąś ankietę, którą się wypełniało. Ja wiedziałem, że on grał z, z bardzo często z ludźmi, bo kilka osób pisało, czy mówiło, że tam, no zagrałem w soszy Soccer z John'em Harry, dostałem tam 4-0 albo 4-1, albo 3-1. To <laughs> było jedno z przeżyć targów dla mnie. Ja, tam wiem, że, że chłopaki właśnie tam, e, Michał z Loadingu chyba w tym samym hotelu nocował, co co John Herr, więc oni w ogóle chyba jeszcze mają takie, takie sesje w hotelu, wiesz tam. Dobra. John Herr naprawdę bardzo sympatyczny, sympatyczny gość, Zresztą tam, jak wszyscy, wiesz, tam, tam, tam, tam, nie było takich osób, które, które wywyższały się yy, to, to, to, to, tym, że są, wiesz, twórcami gier dla nas kultowych, więc oni mają taki status gwiazdy, nie, oni... Nie, tam był, taki, tam, tam był całkowicie takie poczucie, no, mówię, najbardziej to mi pasuje do pikniku, tak. gdzie wiesz, wszyscy wokół się chodzili, nie było żadnych takich, jak, jak to na przykład tak. na takich większych imprezach bywa, gdzie jak przyjeżdża jakaś w cudzysłowie gwiazda, to ma wręcz ochroniarzy, którzy wokół niej chodzą i, mhm. wiesz, i, i nie pozwala się nikomu zbliżyć. Znałem takie przypadek. <laughs> ale wiesz co, wszyscy... najbardziej wiesz co grzały, nie wspomnieliśmy o tym wśród minusów, no bo to jak, w jakim stopniu to rozwiązano, ale miał być Peter Moliną, Ha, tak. I się rozchorował, na tyle się rozchorował poważnie, że jego. Zabroniono lekarz mu latać samolotem Nie mógł latać. Ale na szczęście, na szczęście, no powiedzmy rozwiązano w jakiś taki sposób. E, technologia tech, stanęła. I na... Skype, Skype zadziałał, chociaż nie wiem, może się rozłączył parę, ale też liczę na to, że, ten, że ta rozmowa się pojawi później gdzieś, gdzieś będzie dostępna. No bo na pewno wiele osób żałowało, które sobie kupiło Syndicate, Populusa, czy na takie właśnie gry, które. Peter Moliny na co utworzył, żeby sobie zdobyć autograf. Ja sobie zdobyłem autograf na na przykład na, na specjalnie przygotowanych naklejkach na dyskietki przez Michała Kitek, który w ogóle zrobił fantastyczną robotę. Zresztą miał, dostałem nawet jego niego taki, taki zalaminowany komplet dyskietek i dużo naklejek. Co bardzo Michałowi dziękuję. No i John Hair się właśnie podpisał, więc w ogóle można było podejść do, do tych ludzi, porozmawiać. Eee, wiesz, Ben Douglas z którym miałem okazję kilka słów zamienić. No po prostu no mega sympatyczna osoba, bardzo pozytywna, taki trochę rozszepany, zwariowany, dynamiczny, sypiący anegdotami. No zresztą no, no coś, coś niezwykłego, coś wspaniałego I, i naprawdę miło było po prostu być w takim miejscu, że jednocześnie jesteś właśnie z grupą znajomych, który, który, z którymi możesz rozmawiać o wszystkim i nie tylko o grach, prawda, ale też jesteś... Yy, po prostu w stanie spotkać kogoś, jakiegoś swojego idola z dzieciństwa i też z nim zamienić parę słów w tym samym miejscu, nie, więc zgodzę się... Właśnie, że ci ludzie byli totalnie otwarci, jak wiesz, podchodziłeś i o słuchaj, uwielbiam twoją grę, o tak naprawdę, a czemu? I to normalnie tak, żadnego, tak. żadnych jakiś hmm. wywyższania się, czy... Oczywiście, To, I to też było dość wyjątkowa atmosfera... To, to, to, to, to. Tam, yy, to znaczy, napędzała. w sumie tutaj nie mam podziału na gry planszowe, gry komputerowe, <gry> czy tam konsolowe, to dodam, że yy, właśnie w tym na tym smutnym dziale z komiksami, który był, naprawdę poświęcili bardzo dużą przestrzeń. Całe cała, ten głąb, takie drugie pomieszczenie w głąb hali było poświęcone komiksom. tylko tam w, właściwie y, było niedużo stoisk. I mi się wydaje, że mogli troszeczkę inaczej to rozwiązać, że mogli zrobić to y, także y, część, część stoisk na przykład z, z gier planszowych, tam z tego, z, z tego pokoju, gdzie były gry planszowe, przerzucić właśnie, właśnie tam. Chociaż i, i, i ten, i ten, y, ta sekcja była powiedzmy nieduża. Wydawało mi się, że w tamtym roku akurat było więcej planszówek, ale to, to mogę tylko takie to Tutaj wrażenie. Z tymi planszówkami to było nastawione, to coś z fajną opcją, było po prostu wypożyczalnia, gdzie, gdzie można było wziąć jakąś planszówkę, usiąść z tak. rodziną, czy też ze za znajomymi zagrać, sprawdzić ją. No, no, no, to, to było ciekawe. Ja na przykład, yy, bo chciałem powiedzieć o, tym, o, o celebrycie, ale to najpierw to zagrałem w taką grę Red Seven, taka karcianka, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Panie przebrane chodziło w ramach Tak, trwowania. rozdawały właśnie takie karty z, właśnie z tej, z tej gry. No i można było zagrać. No, Gra jest sympatyczna, to bardzo właśnie na, na samej mechanice, bo te karty są bardzo proste, wiesz, mają kolor i cyferkę, nie? plus jakieś takie drobne rzeczy, drobne znaczki, które powiedzmy w grze zaawansowanej coś znaczą. No my zagraliśmy taką prostą, prostą grę było całkiem sympatycznie, ale jakoś do mnie nie trafiła, więc z ciekawostki, jak dodam, że ta gra też wychodzi na, na tablety, więc jak ktoś nie, nie chce specjalnie grać w fizyczne gry planszowe, może zagrać w wersji, wersji cyfrowej. Ja sobie dokupiłem w ogóle dodatek do Boss Monstera, przedmioty. Twoje ulubione gry z zeszłego pikselu. Tak. I co jest ciekawe, pudełko od tego dodatku jest stylizowane na, na, na pudełko od gry z Game Boya, więc to jest sympatyczne. W tym klimacie się trzymają, ale taki naj, naj, najważniejszy moment, jeśli chodzi o planszówki, to była, to była e, możliwość rozgrywki w, w kryształy czasu labirynt Śmierci. E, grę planszową, która właściwie jest skończona, jaka, w wersji takiej demonstracyjnej, e, przygotowanej, znaczy ona jest wydrukowana, tylko nie, nieprofesjonalnie wydrukowana. Była możliwość zagrania i e, sesję prowadził Artur Schindler, czyli o ile się nie mylę, twórca Kryształów Czasu, a Kryształów Czasu to jest legendarny polski system RPG. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o tym, Piotrze? Słyszałem, ale nigdy nie grałem. No, to, to był on, no, tam. różne anegdoty, różne jakieś. dużymi yy, yy, legendami obro, yy, obrosły historię, właśnie yy, o tym systemie, ale to był taki system taki nasz polski D&D I, i, i byli zwolennicy i przeciwnicy tego systemu, ale to nie, to nie jest tak ważne. W każdym razie były, były książki do kupienia, kubki, jakieś różne gadżety no i właśnie była ta gra planszowa na labiręć śmierci. No sympatycznie się w ogóle z, z Anturem Schillerem rozmawiało, bo bo zawsze to jest tak, że, że pisarz umie ciekawie opowiadać, więc on tam opisa tą atmosferę, która się dzieje, wiesz, na, na tej planszy widziałeś jakieś znaczki, jakieś karty, ale on umiał tak dopowiedzieć tą historię, wiesz, że wyciągnął jakąś taką kartę scenariusza, którą, którą przeczytał, nie wiem, wiesz? tak jak z lektorem grasz, prawda? I naprawdę bardzo sympatycznie się grał do tego stopnia, <grymne> że przyznam się, że później dzień później zamówiłem sobie przedpremierowo Labirynt Śmierci, i mam nadzieję, że gdzieś do końca roku on zostanie wydany i, i, i go zostanę i sobie będę mógł pograć. Bo to jest gra korporacyjna i można grać Wysyłka samemu. do ciebie będzie do Irlandii? Czy, czy nie, zamówiłem coś, sobie tutaj ruchy do Polski. Do Polski, tam. Do Polski tak. A, no tak. No nie wiem, jakby była możliwość do Irlandii, pewnie sobie zamówić do Irlandii, ale to wtedy chyba był bardzo duży koszt wysyłki, bo to jest niestety ten problem z zamawianiem gier planszowych z Polski, nie, że, że gry planszowe mm -hmm. w Polsce są tańsze, no ale do Irlandii jakbym chciał wysłać takie pudełko to bym zapłacił czasami nawet drugie tyle, co, co mnie kosztuje no tak. gra, więc no tak. sobie odpuszczam. No ale właśnie to jest co jest fajne w labiryncie Śmierci, że to jest gra kooperacyjna, czyli można grać samemu, a można grać w 10 osób. I, ale ona w ogóle też się skaluje do tego stopnia, że tam Artur Szydle mówił, że ostatnio grali i w 17 o, osób, Jezu. żeby przedstawiać tą mechanikę i grało się świetnie. Oczywiście mówił, że w pewnym momentach trzeba było zakrapiać jakimś alkoholem i tak dalej, żeby się akcja kręciła jakoś tak żwawiej. No ale było, no było bardzo sympatycznie. No. Ja mam sentyment do, do polskich pisarzy science fiction i, i fantasy, więc jest bardzo przyjemnie ten czas tam spędziłem. No i tyle, jeśli chodzi o moje gry, gry planszowe, no niestety. Niestety nie miałem więcej okazji nic nowego zobaczyć, nic wyłowić, więc. No, tak tam, gier... Bo Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj w tym roku oprócz stanowiska Boss Mustera i, i tych kryształów czasu to tak naprawdę była tylko wypożyczalnia gier plażowy. To nie, Jakoś nie, nie zarejestrowałem y, wydawcy hmm. żadnego, który by tam jakoś mocno promował swoje nowe tytuły czy coś w tym stylu. Tak, tak, to, ja, to, to, to, to prawda. Bo ta salka była jakaś taka dziwna, bo po pierwsze wchodziło się do tej, do tej salki z grami planszowymi i tak powiedziałeś było stanowisko Boss Monstera, nie widziałem, żeby ktoś.. Pre... Znaczy nie, były chyba stoliczek, że było prezentowany Boss Monster. Było stanowisko właśnie Red 7. I zaraz obok tego stanowiska Red 7 był, był człowiek, który rysował karykatury i robił to fenomenalnie, bo miał taki wielki tablet, i robił to na miejscu i robił to sprawnie i naprawdę wiele osób z tego skorzystało. Na no, widziałem, że. Niektórzy sobie już ustawili zdjęcie na profilu, tutaj pozdrawiam Michała z tą karikaturą. Tam było sympatycznie, ale po prostu no, potencjał był wykorzystany też na, na, na różne inne rzeczy. W ogóle było, można było sobie dużo gadżetów tam kupić w, w tym miejscu. Zresztą w ogóle w, na całej hali tam były porzucane różne, różne takie mini, mini sklepiki. Jeden duży sklep, prawda? Jeśli chodzi o mini sklepiki, no, tam był lotarek ze swoimi gadżetami i, i skorzystałem też pogadałem sobie właśnie z, z, z, z, z ludźmi, którzy, którzy mają tak wypasione atarynki, że po prostu, okay. ja się śmieję, że one są po prostu szybsze od, od Amig, nie? I, i też były, były takie właśnie... Znaczy ja nie kupiłem sobie żadnego kubka, żadnej podstawki i tak dalej, ale skorzystałem z, z giermaszu i kupiłem sobie edycję specjalną Właśnie, tego... Masz, wiesz co, aż ci w słowo, bo chciałem powiedzieć, że byłem strasznie pozytywnie zaskoczony giermaszem, bo nie wiem czemu, nigdy nie brałem w nim udziału, ale w mojej głowie była wizja tego, że oni rzucają coś za pół darmo i tłum ludzi wyrywał wręcz sobie to, żeby to kupić na no zasadzie wiesz, długie kolejki kto mhm. pierwszy ten lepszy, a tak naprawdę były po prostu ustawione kosze, gdzie było bardzo dużo rzeczy przecenionych i, i jak ktoś chciał sobie tak. coś wybrać, to mógł sobie spokojnie wyłowić. No ja sobie wyłowiłem edycję specjalną Thank you for playing, no, ona się różni od tej zwykłej edycji i tym, że od kosztowała 15 zł i miała dodatkową płytkę. I na tej dodatkowej płytce można powiedzieć, że jest jakby druga część e, tego filmu. I Tylko, że tam są po prostu... Znaczy film Thank You You're Playing jest skoncentrowany właśnie na, na tych magazynach, na tych klasycznych magazynach i te wszystkie historie raczej kręcą się wokół nich. A, a, a ta, ta, na edycji specjalnej masz to takie behind the scenes, jakieś rozmowy, które y, można by nazwać jakimiś digresjami które opowiadają inne, inne historie mniej związane, znaczy związane z tymi ludźmi? Z, nawet czasami z tymi magazynami, ale, ale nie, nie, nie weszły do tego głównego filmu. wiesz tak generalnie to, to przynajmniej dla mnie to stanowisko CD-pu całe, które było, czy też właśnie Giermaszu, bo to jedno i to samo, mm -hmm. bardzo ładnie tak naprawdę się wpasowało, bo, bo nie, nie miałeś wrażenia tego, że nagle wiesz, jest merchandise tu sprzedawany, halo tak. dzień dobry, tylko to tak faktycznie było po prostu jeden, jeden kąt mm -hmm. dużej sali, gdzie można było sobie coś kupić. Tak, niektórzy się nawet, nie się obłowili, nie pozdrawiamy Rafała. Nawet, tak, nawet ceny tak naprawdę też były atrakcyjne w większości więc to też było na plus dla mnie jak najbardziej mm -hmm, mm -hmm. więc taki gier masz to ja rozumiem prawda? Tam co tam jeszcze widziałeś z gier? Albo, albo miałeś gier to jeszcze widziałem to też nie grałem, tylko widziałem jak ludzie grają i rozmawiałem dłuższą chwilę z, z, z jednym z twórców, który tam był który zaraz był z moim kolegą, żeby nie było mm -hmm. czyli Book of Demons czyli nazwijmy to papierową parodię Diablo to znaczy, to jest o. normalnie hack and slash, który jest wszystkie postacie są zrobione niczym w Terraway, czy tam Mhm. Mm jako jako takie pacjenki papierowe i... i no, to wygląda jak taki bardzo przystępny yy, casual-friendly wręcz yy, klon Diablo. Mm -hmm, mm -hmm. znaczy, Czekam, klonu... że to będzie w jakiejś takiej bardziej, bardziej wersji growej, w sensie dłuższy jakiś będzie gameplay. Tak. To z chęcią się z tym zapoznam. A propos z... u siebie w domu. Diablo, to e, widziałeś Bladebound? Grałem na niego kiedyś tam. Tak, jak, a no to. Jak na tak. tak, gra jest właściwie dostępna, więc to nie jest tak, że, że ten. Ale ja pierwszy raz widziałem, bo ja wcześniej nie mogłem tego w tej gry ściągnąć, bo ona Ach, była. Bo ona była regionalnie blokowana faktycznie. Tak, ona była regionalnie zablokowana i, i nie mogłem tego zobaczyć. I tutaj zobaczyłem i byłem pod wrażeniem, bo oni to robi tak, że był tablet podłączony i ten tablet rzuca obraz na duży telewizor. I każdy, kto patrzył po prostu na, na ten telewizor, myślał, że to jest jakiś taki właśnie klon Diablo, ale taki po prostu zwyczajny klon. Wiesz, każdy kto tak, tak, tak ale nie wygląda jak, jak, jak Mobilka, to tak Tak, ja a patrząc, co ci ludzie taki... robili, to jak oni machali tym palcami, i tak, tak, wiesz, to taki, taka zupełnie inna gra wtedy, no nie? I, i chociaż i, i po, to, to, sprawiło, że ja po prostu nie, zainteresowałem się tym, tym, nie wiem, czy, na, na ile to starcza, prawda? Jak, nie wiem, no, trochę pograłeś, czy to jest w ogóle taka mechanika, która. Nie, nie za szybko się nudzi, czy... czy... Czy to jest jeszcze coś, co, so, co w tej yeah, wersji Blade nie było za jest, jest darmowy, więc z założenia, jak ktoś narzeka, że mu się nudzi mechanika w darmowej mm -hmm. grze, to jest nie fair. Tak. Natomiast on jest, jest bardzo przyjemny, bo ta mechanika machania po luchem, po, po ekranie całkiem spokojnie sprawdza i wystarczy na to, żeby kosić potwory. Mm -hmm. A ja tam już nie pamiętam, bo ja grałem w niego jakiś czas temu i, i tam przyszedłem trochę. I oczywiście, że to wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądał system monetyzacji, no bo, no bo to jest podstawa czy gra będzie nas blokowała jakoś bardzo mocno, czy tylko trochę, czy tam będzie trzeba dokupować dodatkowe wyposażenie, czy raczej tylko i wyłącznie życia, czy tam, nie wiem, to, to, to, to dużo od tego tak naprawdę zależy. Mm -hmm. Ale wygląda bardzo ładnie. Tak. Wygląda tak, że spokojnie mogłaby przejść na jako na konsolę. To jest ciekawe, bo to jest, to jest gra y, y, ludzi, um, Art Artifex Mundi, tak to się tak, nazywa? Tak, Artifex Mundi. Tak, którzy to, że... słyną z robienia hop. hop. Czyli tych Hidden Object z no, jak widać. Nie to, games, czy jak to się nazywa? Um. To ma jakieś tam, bo ja kiedyś o tym czytałem w sensie o gatunku jako takim, że, że są dwa, czy w ogóle trzy gatunki, podgatunki bardziej tych tam Hopa. Że to w Aha. zależności od tego, czy to jest tam nastawione na puzzle, czy nastawione na szukanie, czy coś tam, to są właśnie puzzle, coś tam Objective game. Bo w ogóle jakaś masakra. <głos> Ja... No to, że kiedyś właśnie, jak, jak się zastanawiałem na tym, jaka jest różnica pomiędzy mm, hopą, a nie hopą, bo jak robiłem codziennik, to właśnie wyskoczyłem informację, że to gra nie jest hopą, tylko jest e, czymś tam innym i że skoro to jest e, coś tam innego, to to właśnie nie jest hopa, bo, bo hopa w ogóle to jest Hidden Objective Puzzle Game, puzzle. ale one mają podgadunki. Czy Puzzle Adventure, tak, tak, tak, bo to jest Puzzle Adventure Game o, tak. w ten sposób. Nie? No ale to. No, <laughs> Jakieś jakoś dygresję tak, nie, tak. musimy, nie? Musimy kiedyś z Dawidem porozmawiać, że nie jest specjalistą tutaj, takim naczelnym specjalistą od, od HOP, więc, więc pewnie będzie wiedział. Um, tak, a w ogóle Artifacts Mundi też mieli duże stanowisko i oprócz Playbone to tam dużo ludzi. Oni w, w ogóle mieli w dobrym i, miejscu, takim że się wchodziło i, i od razu się, prawda, y na wprost widziało ich stanowisko, więc wygrali tym trochę targi na tym Indie Basement czy, czy, czy, czy nie Indie Basement tylko właśnie na, tej, na tej, takim, tej wystawie Indie miałeś okazję sobie tak przejść zobaczyć co oni tam mieli ciekawego czy widziałeś w ogóle grę, która wygrała te, te targi znaczy bo tam w tych statuatech było dużo bo tam było bez story, yy... bez coś tam tak, bez mobile game, którą tak. właśnie chyba dostało, dostał Blade Bound. Eee, ja ci pamiętam Crash Crusher Enemies, które zgarnęło bardzo dużo tych statuetek, ja e, dobrze znam przez robienie codzienników. Mhm. Natomiast na targach, e, znaczy na targach, na Pixelu widziałem stanowisko i zwróciło uwagę na mnie tym, moją uwagę tym, że wypożyczali e, te e, ojejku, propy mhm. po polsku ojej elementy, które wiesz, hełm, jakieś takie, tak? znaczy nie dekoracje, a takie a wiem, właśnie, to to nie... mogłeś sobie a to wziąć, a to założyć rekwizyty, hełm wikinga. Rekwizyty. rekwizyty, dziękuję i przepraszam zarazem. Tak, wypożyczali rekwizyty, które można było sobie zdjęcia robić. Mhm. To tym to najbardziej w, w Ale widziałeś właśnie Seven The Days Long Gone? Nie. To jest gra, która wygrała te targi. Oczywiście to jest jeszcze a to nie okrasionymi, w... właśnie? No, z tego co słyszałem, że to, to oni, no nie wygrali tą y, no, grę, grę, grę pixelową, znaczy taką najlepszą na, na grę. Czyli znaczy, ja nie wiem, nawet... no musiałbym w takim razie jeszcze to zweryfikować, ale nawet stałem y, i słyszałem, jak ktoś chciał w niedzielę nie oddać los kiedy to już, powiedzmy, w sobotę było to, to głosowanie. I, I tam już ktoś właśnie z tego stoiska, senem powiedział, że no dziękujemy i tak dalej, ale to już głosowanie się odbyło. Tam się zapytał, kto wygrał. No Akadmy, no to ha brawo, gratuluję. Ale gra jest jest świetna, tylko, że na razie to, co widziałem, to był taki maluteńki fragment, bo to było gra w ogóle wygląda jak, znaczy jest, Grafika jest self ale z kamerą odsuniętą w takim życiu izomatycznym, trochę jak w Wasteland 2. Więc masz postać dosyć małą w centrum ekranu, ale. No i klimat jest właśnie taki post-apo, czyli futurystyczny, jest, jest, jest, jest właśnie taki post-apokaliptyczny, -apo, post no ale też jest dużo takich takich nowoczesnych sprzętów, wiesz, jest, jest w tym science fiction, to nie jest takie post-apo, gdzie, gdzie, gdzie nagle technologia się cofnęła, bo, bo, bo zapomniano jak się robi, nie wiem, karabiny laserowe, czy jakieś inne gadżety, no i tam jest tego, że jest jakiś więzień, który gdzieś wychodzi, który potrzebuje jakiś wiz, żeby poruszać się po tej przestrzeni, po tym, po tym mieście, nie, po tym, co się chyba pech nazywa, czy p, i, i te wizy to są w ogóle jakieś pigułki, które połykasz, no, ciekawa koncepcja, w każdym razie sama gra to jest... Ja w, w, w międzyczasie doczytałem, słuchaj, to, to zanim powiesz mhm. o samej grze, to doczytałem o tych nagrodach, mhm. a więc było tak, że Seven The Days Long Gone dostało nagrodę, która się nazywała Big Fish Grand Prix, Aha. czyli teoretycznie najlepsza gra wysokobudżetowa wśród Indii, a Crusher Enemies dostali Best Gameplay, i Big Bang, czyli największe pozytywne zaskoczenie. Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy generalnie tych nagród, tak jak mówiłeś, tam było chyba z 10 czy z 15. Ja widziałem, z... przy jednym z że przynajmniej mieli dwie albo trzy. Więc... <laughs> tak, no właśnie Crashy Renemis dostali za Best Gameplay i dostali za Big Bang. Mm -hmm. e, Layers of Fear dostali za Best Art, na przykład, tak jak mówiliśmy, Blade Bladebound dostał za Best Mobile. The Way dostali za Indie Grand Prix, za Rocky of the Year, za Retro Roots. Trzy nagrody nawet. Mm. Hmm. A pewnie nawet nie, nie kojarzysz tej gry z targów. Znaczy z targów no i. Okay. Ja tak można powiedzieć, że to, to Wszystko w jednym, prawda? Takie małe targi, ale jednocześnie właśnie i prezesowa funkcja. The y to była akurat Dawaj Way więc zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy widział, jak, jak się wchodziło na tą salę Indii i było trzy stanowiska, gdzie był właśnie Regalia, była Symetria i było Alice VR, mm -hmm. to obok nich było coś, co dla mnie wyglądało jak taki flashback. Może? Takie miałem skojarzenie. Coś kojarzy. Coś ci się tak, kojarzy tak, tak, w głowie, tak, tak, tak, to tak. to właśnie jak był powiedziałeś, Wajd. że koło, koło tego, koło Alice VR, to tak, tak. Tylko po prostu... Hmm, to było w niedzielę, kiedy widziałem i, i po prostu tak... Próbowałem różne inne z ,y gry jeszcze, gdzie, gdzie dało się coś zagrać, nie z, zobaczyć i, i chyba, chyba wam po prostu wspominałem. A sz, a szkoda teraz. To jest żałuję. No ale to tak się wszystko... Ale wracając w, do, w do Seven. Tak, więc... S -s -s to jest gra w ogóle robiona przez jakiś twórców więźniów było tak dużo, że zawsze się znajdzie jakieś studio, w którym są byli pracownicy CD Projekt Red, więc powiedzmy nie jest jakimś wyznacznikiem, nie, konkretnym. Niemniej, no jest jakiś taki fajny klimat, który bije z tej grę I, i co co mi się podobało, to jest w ogóle gra akcji, więc to, że masz taki rzut izometryczny, to nie, to nie, to nie, nie sugeruje, że to jest taki RPG, wiesz, point and click, albo, albo, albo coś w ten stylu, tylko sterujesz normalnie na padzie, jakbyś grał w, w jakąś grę akcji, nie? Z, z trzeciej osoby. Tylko po prostu masz inną perspektywę, wie, większe pole do... pole widzenia. E, no tylko, że grała właśnie była w pre-alpha, nieduży nie był ten fragment, więc tam, tam jeszcze parę rzeczy, nie, jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o, o to, jak, e, jak gra ci sugerowała, co powinieneś zrobić, czy coś się podświetliło, czy nie, no to to nie działało. Ale to jest... No nie wiem, no. dopiero co zapowiedzieli tak naprawdę, bo chyba Reveal był przy okazji Digital Dragon, który się odbywał tak miesiąc temu. Tak, tak, ja o niej w ogóle nie tak. słyszałem. No to, y, jedynie, jedynie Dawid mówił, że, że po prostu to jest to jest gra, która miażdży i że trzeba ją zobaczyć, jak at, y, spędziłem trochę czasu z nią. Właśnie przeczytałem to demo, które, było, które nie było dosyć, y, dosyć długie i ono pokazywało, że tam po prostu w tej grze będziesz miał niesamowite możliwości, bo musisz coś zrobić, tak? Co, powiedzmy tą wizę. I teraz jak sobie otwierasz dziennik, to ci pokazuje, jakie masz te zadania, które właściwie prowadzą do tego samego, czyli zdobycia tej wizy i możesz e, pobawić się w złodzieja, który gdzieś się przekrada przez, przez te, przez te e, e, taki, taki, taki, taki, taki świadnie, nie wiem to powiedzieć, taki, e, taki właśnie e, złożony z jakichś takich g... Jejku, no klimat jest jakby to było takie takie, takie złomowisko, no nie, ale, ale posprzątane złomowisko, z którego jest zbudowany właśnie e, zbudowana jakaś wioska, no to więzienie, że, że są pewne elementy futurystyczne, ale wszystko to jest taka jakaś blacha falista ułożona w ściany, gdzieś w dach i tak dalej. I, I to mi się podobało, że jak były jakieś tam rury, to mogłeś na nie wskoczyć, gdzieś się przez nich dostać. Wiesz, nie było takich ograniczeń, że na przykład są jakieś niewidzialne ściany, więc ja tam jakimś manewrem gdzieś się przekradłem, wszedłem przez okno, Zabijłem strażnika na nie, ukradłem to, co miałem ukraść i wyszedłem. Wykorzystałem jedną z możliwości, które, które ta gra ci daje, żeby rozwiązać... Wiesz, zadanie. I, I to mi się podobało. Oczywiście jest wiele jeszcze rzeczy, które musimy poprawić. No i to była piarfa, więc to mógł być no, fragmencik tej całości, no niektóra, która będzie w pełnej grze, więc, więc ja widzę potencjał. I to mi się bardzo podobało. Zresztą jest klimatyczna grafika na, nie, ten, na plakatach. Nie wiem, czy też widziałeś. Tam To się też zwiąże z fabułą, bo tam jest chyba jakiś duch, który w ogóle... Zapomniałem, jak to, jak to jest związane, ale jest jakiś taki duch, który, który będzie takim twoim pomocnikiem, nie, ty jesteś w ogóle jakimś takim złodziejem, samurajem, ninja, no, kto wie kim jeszcze, więc no, to może być naprawdę coś ciekawego, to wiesz, być może stworząc swoją franczyznę, nie będą jakieś książki, opowiadania w tym klimacie i tak dalej, więc to będzie, to jest rzeczywiście ciekawa, ciekawa gra, ale później jak sobie pograłem już w, w Seven, to poszedłem zobaczyć BitCop. Eee, czyli nową grę macia Tak, tak. I tak jest właściwie taki ten jej, jej, jej zdanie opisujące. No, bo, znaczy, szczerze mówiąc to ja, ja nie jestem w stanie na przykład scharakteryzować gier. Cię mi sikam, tam wiesz, elektrobody kiedyś grałem, ale, ale ta gra nie przypomina elektrobody. To jest to jest, to jest połączenie przygodówki z, nie, nie wiem, no, nie wiem z czym, wiesz, taki z nie wiadomo czym. Dlatego, że grafika jest bardzo śliczna. Ona oczywiście jest pikselartowa, nawiązuje do, do, do, do, do takich bardzo starych gier. Niemniej no, ma, jest na dużym ekranie takim cyrka 20 parę cali, więc to było ciekawe że bo po prostu zwykle jesteś przyzwyczajny tego, że jak grasz stare gry, które są bardzo rozpikselowane, to ma jednak ten, ten mały ekran. Tutaj to było wszystko rozciągnięte. W każdym razie może ta nazwa tak nie do końca to wskazuje, ten beat cop, ale grasz policjantem. Policjantem, który dopiero zaczyna swoją służbę i, i stąd te elementy przygotowe, bo po prostu najpierw na takim briefingu, na takim spotkaniu dostajesz zlecenia, znaczy zadania, to, co masz zrobić w ciągu dnia, czyli na przykład pierwszego dnia masz przejście po dzielnicy, to jest taka ulica, która jest dosyć ruchliwa, tam mnóstwo takich małych ludzików sobie chodzi, tam podjeżdżają samochody, odjeżdżają musisz po prostu wszystkich tam sprzedawców, ludzi takich istotnych na tej ulicy odwiedzić i powiedzieć cześć, jestem, nazywam się tak i tak, jestem policjantem dzielnicowym tutaj i jeśli by się coś działo, to proszę się do mnie zgłaszać. I, i, i cały, cała, ta, cała ta zabawa polega, się na tym, polega na tym, że jesteś policjantem, więc Robić jakąś policyjną robotę, bo na przykład drugiego dnia dostajesz zadanie, że masz minimum 5 mandatów za e, wypisać, no nie? więc sprawdzasz parkometry, no nie, tam coś się dzieje, no ale w międzyczasie dostajesz komunikat, że słuchaj, coś się dzieje w alejce, no nie, leć szybko sprawdzić, masz tam ileś czasu, żeby to zrobić i zapobiec zbrodni, no nie? I generalnie chodzi o to, że są jakieś takie statystyki e, i pieniądze. No, o, którym, o którym musisz dbać, prawda? No, nie możesz doprowadzić do tego, żeby gdzieś, nie wiem, stamina ci spadła, bo wtedy będziesz bardzo wolno biegał, no, nie zdążysz gdzieś tam się pojawić, musisz też coś zjeść, więc za te pieniądze, które masz kupujesz jakieś hamburgery, ale też musisz pamiętać, że za trzy dni czy coś takiego musisz zapłacić 300 dolarów alimentów więc yy, prawdopodobnie taką uczciwą, policyjną robotą to, yy, yy, ich nie zarobisz, więc gran sugeruje, że być może zamiast mandatu powinieneś wziąć łapówkę. No to, jest, to są takie drobne elementy w tej mechanice. Demo chyba pozwala dojść do tego trzeciego dnia, więc nie wiem, do czego to prowadzi, czy tam się pojawia jakiś motyw, może jakaś zbrodnia jest. W, w, w, w z... ogóle to, ja to jest zabawne, bo ja nie grałem w tę grę, natomiast pamiętam zwiastun yy, i zwiastun sugerował, że to jest tak, że to byłeś detektywem, który został zdegradowany do, do funkcji krawężnika. To nie ma to tego intra, Wiesz, nie ma tego intra, bo, bo w, w, dla mnie to po prostu wyglądało jakbym grał jakimś takim świeżym rekrutem po, po, po właśnie po jakiejś akademii, który zostaje po prostu takie najprostsze zlecenie. To jest jak w Zutopii, no nie? Przyjeżdża dziewczyna do miasta i pierwsze co jej dają to wiesz, wystawianie tych mandatów za parkowanie, za złe parkowanie. No tutaj w, ja, ja przeczuwam, że tam będzie jakiś twist, że tam będzie po prostu jakiś, jakiś motyw. Ciekawe, tylko na razie wydawało mi się, że to jest takie, taka, taka lekka przygodówka, no bo jednak masz tam jakieś rzeczy, które musisz robić w jakiejś kolejności, No dwa, że będzie taki, taki mały wycineczek świata, bo to jest taka jedna ulica, która się po prostu skróluje, tam jakieś uliczki są, nawet mnóstwo jakichś sklepów, jakieś sekshopy, jakieś, jakieś pizzerie czy coś na stylu. No i to się wszystko dzieje na tym kawałku życia. nie wiem, czy na przykład po jakimś czasie nie będziesz na, na innej ulicy, czy, czy nie będziesz awansować tutaj. To tylko twórcy, twórcy wiadomo. W demie tego, tego za bardzo widać nie było. Później poszedłem sobie zobaczyć Syndrom. I to jest, to jest, gra, która wychodzi na, tym razem na wszystkie, na wszystkie platformy, czyli na PC, i na Playstation 4, i na Xbox One. Nie wiem, czy, czy widziałeś Syndrom? Nie. To jest, to jest gra, w, ja bym powiedział, najprościej to jest określić, że to jest po prostu gra science fiction, takie w klimacie Dead Space. No i zaczyna się bardzo klasycznie, czyli budzisz się, prawda, czy nie wiem, czy już z jakiegoś snu kriogienicznego, czy nie, no i okazuje się, że na statku, którym lecisz, coś się wydarzyło. No i, i, i prawda, y, pierwsze, co znajdujesz takiego takiego poważnego, to jakieś właśnie trupy, jakieś bez głowy, jakieś wiszące ciała, y, krew, y, wiele rzeczy rozwalone i tak dalej, no więc cała twoja zabawa polega na tym, żeby najpierw się odnaleźć na tym statku, a później, na no nie, żeby coś zrobić, jakat. Właściwie ta gra była chyba skończona, nie? Tam jeszcze jakieś poprawki robili. I ja chyba spędziłem pół godziny, wiesz, grając bo chciałem zobaczyć, wiesz. W... Trochę mnie wciągnęło, dru po drugie też chciałem coś zobaczyć, bo jak na grę typu horror, ona się bardzo długo rozkręcała, wiesz, nie było żadnych jumpscarów i tak dalej, więc mi się wydaje, że to, to trochę trochę tego brakowało, wiesz, przydałoby się, żeby czy jakimś dźwiękiem czy czymś, yy, yy, trochę tą, yy, tą atmosferę zagęścić. Bo, bo, bo mimo, że akurat, y, pewnie nie odczułbym tej przyjemności, właśnie tego strachu, no bo przeważnie w takiej gry powinno się grać w po ciemku, y, na słuchawkach, nie po północy. Tak, y, no, w, tam było dosyć głośno, ale miałem słuchawki i, i byłem dosyć y, skoncentrowany, ale tak myślałem sobie, że po prostu to co, na mnie, to, co mnie irytuje, tak, po pierwsze, przez większość czasu nic się nie dzieje, tylko jest tak, że w, idziesz do jednego krawędzi, do jednej krawędzi mapy czy tam jakiegoś pomieszczenia, musisz coś podnieść, później wracasz do drugiego e, miejsca, e, tego używasz, prze, nie wiem, otwiera się kolejna lokacja musisz gdzieś dalej i tak dalej. Było tak dużo backtrackingu i takiego, że czasami mogłeś coś po prostu przejść koło czegoś i wydawało ci się, że e, już to, już to, już e, to mogłeś tam zrobić, to zrobiłeś bo później się okazało, że coś przeoczyłeś i to mnie strasznie irytowało, że pod koniec było tak, że wie, dobrze, to powiedz mi, gdzie mam iść, bo chcę zobaczyć jakiegoś przeciwnika, bo jest taki moment, że mm -hmm. przez większość czasu nie masz nic, nie masz latarki, nie masz żadnej broni, no po prostu właściwie tylko chodzisz, nie? I to jest, to jest zbyt długo się, moim zdaniem, ta gra rozkręcała, no nie? I, i, I trochę szkoda, nie? Bo, bo wygląda mi na tytuł bardzo, bardzo interesujący. Zresztą ja uwielbiam science fiction, ja uwielbiam taki klimat wyobcowania wiesz, tak, takiego zaszczucia e, trochę tak jak, jak walienie tylko że później jak się pojawiają ci przyźnicy to bardziej przypominam takich zombie e, tylko nie takich zombie wiesz że widzisz że to są jakieś ludzie którzy, którzy zamienili się w zombie tylko to są jakieś takie po prostu bestie no nie, e, o ludzkich sylwetkach ale ale jakby miały nie wiem, obtartą skórę no nie, wiesz, nie mają żadnych ubrań dalej. No i, i pierwszą broń, jaką, jakąkolwiek miałem, to był jakiś taki klucz, więc to była taka, takie proste napieprzanie w nich i. i, i no, powiem tak, ciekawa gra, ale, ale myślę, że jeszcze parę rzeczy muszę poprawić. Niemniej, jak ktoś szuka takiego horror science fiction, i, i, i chciałby zobaczyć coś, a Desper ale no ta gra nawet w tak dobra, jak Despej nie jest. To niech się zainteresuje niech sobie zobaczy Syndrom. Ja generalnie tak yy, chciałem powiedzieć, że miło się patrzy i widzi, że w Polsce robi się dużo gier. Tak. No bo jednak wszystkie gry, które były wystawiane na Pixelu, to były robione przez Polaków, tak? To no, syndrom nie... chyba jest niemiecka. Naprawdę? Tak. Wow. I tak. autorzy mówili po niemiecku? Tak. Znaczy ja z nimi rozmawiałem no po niemiecku, bo niemiecki to, wiesz, nie wersztajent. <śmiech> ale... No to, no to spudłowałem, bo wydawało mi się, że, że prawie... Ka no to okej, okay, to wszyscy ludzie, których ja zagadywałem, to byli Polacy. tak, tak, tak. tak. Czyli całkiem to zabawne. No. Nie, po prostu ja, ja słyszałem, że nie, po niemiecku, bo, bo, bo między sobą, samą, bo tam rozmawialiśmy. Chyba, że przez te słuchawki nie, nie zrozumiałem dokładnie. My mogli być, ale na pewno to nie byli, nie byli Polacy, Porado? bo ja z nimi po prostu nie okay. rozmawiałem i, i, i, i, i, i to, to wiem. Ale chyba wszystko inne rzeczywiście tak, tak mówię, że to były to, to by, to by, to by, to by polskie wystawy, że że były w ogóle takie gry, które były robione przez, przez jedną osobę, y, przez, przez dwie. Więc to było widać, że naprawdę fajne gry. Można robić w małych zespołach. Znaczy, no my to wiemy właściwie, no bo my siedzimy w tym. Ale dobrze jest tak zobaczyć na własne oczy tych ludzi, którzy, którzy przy tym pracują, którzy z pasją opowiadają. I na przykład nie wiem, czy widziałeś taką grę e, Bohemian Killing. Tak, widziałem, widziałem. I ona może technicznie nie, nie powala, ale koncepcja mi się podobała, bo to jest taki, to jest z ulotki sobie przeczytam, nieliniowy, pierwszoosobowy dramat sądowy osadzony w steampunkowym Paryżu z XIX wieku. No stary, no, to, no. poważnie pozbierasz te rulatki. Tak, no bo po prostu dla mnie to jest, to jest magia, no nie? No Tu są przynajmniej y, 3-4, wiesz, takie triggery dla mnie, jest takie słowe klucze. Dramat sądowy, steampunkowy, Paryż XIX wieku. No, kupiony jestem. Są drogą to, to też problem, bo ciężko pokazać taką grę na, na taki, tego typu imprezie, nie? No bo ja wiedziałem, że, że ci panowie mieli takie tak. miłe stoisko z fotelem wygodnym i. i nie, wiesz, to już bardziej, bardziej właśnie można sobie... było po, po, po, posłuchać tego, co ten twórca mówił, nie? No. No. Jak, jak chciałeś sobie, prawda, usiąść i posłuchać, nie, jak to wygląda, bo się wydaje, że, że, że tego. Że nie pograsz taką grę, nie, nie, nie, nie, nie wkręcisz się, ale Słyszałeś coś, czy widziałeś w ogóle jakiś fragment tej rozgrywki? Widziałem związek, że co, chodzi, przez co ja, ja przez te, nazwijmy to, nazwijmy to przez codzienniki po prostu, już dawno temu nie słyszałem, jak ją zapowiadali, potem jak mm. ją, znaczy, zapowiadał, bo tak. to robi chyba jeden chłopak, tam ktoś mu... W ogóle, nie wiem, czy ty wiesz, tam jest ciekawa historia, że on, autor, nie jest game developerem, czy teraz już jest, ale nie był mm. w założeniu, tylko tylko ten, ten chłopak, czy też facet był mm. prawnikiem, o. i on y, po prostu nagle uznał, że chce zrobić grę. Mm. I tam wydaje mi się, że wziął kogoś do pomocy przy grafice, czy nie przy grafice, ale generalnie najpierw bardzo mocno to rozpisywał i on to już tam robi, robi, kurczę, chyba z dwa lata. No i powoli gra już wygląda tak, jakby ja się niedługo pojawić, więc kto wie? No, ale mi się podoba ta koncepcja, bo on tam zapowiadał, że to, jest, że to jest właśnie taki dramat sądowy, że ty jesteś winny zbrodni jesteś na ławie oskarżonych i w momencie, kiedy zeznajesz, gra przenosi Cię flashbackiem właśnie do, do, do jakiejś tam tej sytuacji, którą, którą Ty odgrywasz. No nie i, i Wiesz to... skąd, skąd ten pomysł na dramat sądowy? No nie, nie. Bo autor jest fanem serii Phoenix Wright z 3DS-a. <laughs> No i chyba Phoenix też tam chyba się byli przystępców, więc to jest, to jest no. ciekawe. Znaczy, nie, nie po prostu ujął właśnie ten klimat, to nawet sobie tam zrobiłem. Zrobiłem sobie w ogóle zdjęcie, zdjęcia, tam chyba był jakiś, nie wiem, czy to właśnie ten Paryż był, czy nie, takie czarno-białe zdjęcie. Było bardzo sympatycznie, to mi się bardzo podobało. Ona się tam w ogóle dzieje w jakichś latach właśnie bohema artystyczna, nie? To nie, jest, to nie są dzisiejsze czasy tylko. Tak, tak. Wiesz, tam w ogóle też, a też w Butchera? Widziałem Buczera. Buczera wygląda bardzo interesująco, ale hmm. jest chyba strasznie trudne. W sensie no jest piekielnie. Ja sobie ustawiłem jakiś taki poziom chyba... Znaczy... Dobrze, niech to będzie normalne <śmiech> to jest soldat, soldat, tylko że PvE, a nie PvP. Tak, dobrałem, ale którymi... po prostu to nie jest grana... Takie... Na silniku soldata. Tak, też. ja po prostu nie mogłem... Gdzieś to sterowanie sobie ustawiłem złe na początku i, i gdzieś gdzieś strasznie namiłem. Wiesz, ja tam nie chcę mówić, że nawet... <śmiech> chyba z, z 20 razy zginąłem i doszedłem może do jednej dziesiątej tego poziomu chyba, co jest, ja już tak na oko mówię, nie bo w sensie zabiłem kilku przeciwników, przyszedłem, poskakałem po kilku platformach i gdzieś zawsze mi tego życia brakowało. Ale klimat jest, bardzo sympatyczna gra, tak jak mówisz Soldat, jest tylko bardziej brutalny taki taki w klimacie trochę Quake'a tylko że jeśli można mówić o w klimacie Quake'a z, z perspektywy 2D, gdzie, gdzie główny bohater jest wielkości ja wiem, circa 10 pikseli, nie? Więc, hmm. ty, zresztą to jest, ale, ale sympatycznie wygląda sympatycznie. Rzuciłem okiem, jak już siedziałem przy tym przy tym że tam obok była taka gra ty też mogłeś słyszeć, ciekawy jestem, czy słyszałeś czy, właśnie e, śledząc newsy codziennie, Café Noir. E, widziałem stanowisko, ale nie, akurat tego nie kojarzyłem w ogóle. kryminalna gra biznesowa. <grymne> I w, w podtytule po angielsku A Serious Role Playing Game. Już kojarzę, to jest ten tytuł, gdzie w grze jest cały podręcznik do y, y, y... Może nie tyle do ekonomii, co właśnie jakieś takie podstawowe zasady... Tak. Jak to nazwać? No, tak. Poważne... Tak, materiały Poważna nauka... Tak, o, materiały dydaktyczne, dokładnie. Idealnie to wymyśliłeś. No, to to przecież z, z ulotki w takim razie. Niech to będzie, tak. Café Noir to fabularna, edukacyjna gra przeglądarkowa. O, to jest ciekawe, że to jest gra przeglądarkowa, jako chyba jedyna, którą tam widziałem, to było takie właśnie, że, że nie na jakąś konkretną platformę, tylko, że można ją grać w przeglądarce. Osadzona w realiach powieści kryminalnej. Jako detektyw prowadzisz śledztwo wcielając się w londyńskiego biznesmena i dzięki temu nauczysz się także zarządzać przedsiębiorstwem oraz zdobędziesz umiejętność negocjowania. I jaka ty, bardzo mi się podobała grafika, chociaż to samo zdjęcie, które na lotce jest, jest tym samym zdjęciem, które widziałem na, na ekranie komputera, więc zastanawiam się, czy to jest po prostu takie jedno zdjęcie, które masz i reszta to się opiera na tekście, czy będą jakieś inne inne inne obrazki, ale bardzo takie ciepłe, przyjemne biuro, na którym masz właśnie kawę i dymiącego papierosa i komputer, jakieś książki, wiesz, to bardzo sympatycznie wygląda. No urzekło mnie to Café Noir, nie? bo ja bardzo lubię kryminalny Noir i ciekawi mnie ten element, ale tak jak powiedziałeś no, w grze znajdziesz m.in. materiały dydaktyczne, prawie 200 stron, testy, studia przypadków, problemy decyzyjne, dialogi z 11 kontrahentami nawiasie podejrzanymi, z którymi prowadzisz rozmowy biznesowe. No jest ciekawe, no to jest akurat gra, której, której yy, najmniej udało mi się poznać, ale ale tak mi się podobało, po prostu widziałem tak yy, tylko yy, obserwując to jest na ekranie, że że, że tą ulotkę sobie yy, sobie wziąłem. Yy, dalej co tam takiego ciekawego jeszcze było, co widziałeś, e, Piotrze? Już głową przelatuję. No oczywiście były, bo to w ogóle tu nie mówiliśmy, jakieś tam stanowiska, czy to sprzedające koszulki z The Armory, czy na przykład jakieś tam gadżety, stricte mm -hmm. growe, niegrowe, poduszki, te e, ojejku, poszewki tak. na poduszki również, mm -hmm. nawet nabyłem takową jedną. A widziałeś to um, e, Czarnobyl VR Project? Yy, nie, w ogóle to mnie potrafię. Znaczy, no. kojarzę, kojarzę rzecz, ale w ogóle nie... nie no to, jest to, ten, wygląda, bo... to jest ta, ta, ta słynna gra, która, która ma wykorzystywać tą technologię, która, która jest interesująca. Technologia się nazywa Reality 51, a firma, to już pewnie nasi słuchacze słyszej słyszeli, The Farm 51. I to jest, to jest um, przeczytam, żeby, żeby się nie pomylić, autorska technologia, Yy, przystosowana do rynku virtual reality i właśnie Chernobyl VR Project tworzony jest w tej technologii, wykorzystuje rozwiązania yy, między innymi zaawansowane skanowanie 3D zdjęcia sferyczne, filmy stereoskopowe rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości oraz modele tworzone ręcznie i to wszystko przystosowane do nowoczesnej itd. itd. i to będzie też nie tylko na Vive, okulusie ale też właśnie na na jakieś gogle, jakieś wiesz, kartony i, i tak dalej, więc to, to będzie ciekawe. Będzie ciekawe, szczególnie, że y, to, co jest najbardziej interesujące w tym wszystkim, to jest ten, ten ultra realistyczny y, y, znaczy te, te, te przestrzenie, które są wyrenderowane bardzo, bardzo realistycznie. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję to jest ten projekt, jak, jak oni, go, oni go już dobry rok robią, tak? Mniej więcej. tak. Znaczy, może przesadzam z rok, ale jakoś taki, taki czas mniej więcej. No bo oni tam wszystko w tym, w tym czarnobylu pokręcili, pofilmowali, jakoś tam spektrometrię, coś tam, coś mm -hmm. tam. Mm -hmm. no I to może odbyt, być ciekawe. Ty, a, a ty to, ty, że tak, założyłeś na głowę? czy? Właśnie nie, ja to, ja to się bardzo późno zorientowałem i wiesz, że to wszędzie właściwie, gdzie były hełmy, to były kolejki. Yy, mm -hmm. Mniejsze kolejki do z liftów, ciekawe do Vive były większe, tylko że Vive po prostu miał tylko dwa stanowiska później się pojawiło jeszcze trzecie i, i zabawne jest, że ktoś miał w ogóle głowę, taką gumową głowę konia przy tym, przy, tym, przy tym stanowisku i od razu mi się skojarzyło ze słynnym PlayStation VR z głową konia hmm, tym no było też SOS miał co się nazywał Mosh Pit Simulator bodajże Czyli on też reprezentował grę właśnie na, na VR, gdzie tam rzucałeś kartonami i robiłeś pogo. Tak? A, tak, tak. To on, chyba, był w wiesz tej, co? on był tam, gdzie były komiksy. No to właśnie roku, o tym mówię: komiksów. taki muś-muś. widziałem, że po prostu był jakby. Ja widziałem tylko na ekranie, że był jakiś, jakiś model postaci, która się po prostu jak galareta trzęsła. I, <śmiech> i nie wiem właśnie, czy, czy ty klepałeś ją po tyłku czy coś takiego w tej wirtualnej rzeczywistości. Po prostu wyglądało to absurdalnie, a później właśnie ktoś założył zresztą y, głowę konia. I, i, I słyszałem tylko już śmiej, już, już nie zwracam na, na nic innego, więc, no. więc to, to było ciekawe. Sos, typowy sos. Tak. Zastaniam się, czy, jest, czy coś widziałem, czy, czy coś zagrałem, bo, bo przychodziłem... Do było, ba, było bardzo dużo tych stanowisk i tak naprawdę nawet nie sposób wszystko spamiętać, bo przecież oprócz tej sali, gdzie, gdzie, gdzie była też scena, gdzie pod każdą ścianą było jakieś stanowisko, czy to z grami, czy, czy, czy z czymś, to jeszcze tam w tej, tej sali wejściowej, nazwijmy to, przecież tam, czy tam z tyłu było stanowisko, nie wiem, bo na przykład to cool to play tak. chociażby i tam wiele innych. Mm -hmm, mm -hmm. Więc generalnie wydaje mi się, że spokojnie można powiedzieć, że przyszłoroczna edycja Pixel Heaven jest musowa do odwiedzenia. No, tych, już jest pewnie. Prawdopodobnie już wiedzą, że to jest, to jest coś, co będą tam robić. Nawet jakby sam Pixel, jako magazyn zakończy działalność. To myślę, że sens tej imprezy no... no dowodów na niego no po prostu nie, no, nie trzeba daleko poszukać. No po prostu to, to było widać w tej atmosferze, w tej, tej liczbie osób, które przyszły i też cieszyłem się, że nie było aż tak że nie było aż tak dużo ludzi, że po prostu się nie dało przychodzić po tym wszystkim, ale, ale to nie było tak, że po prostu zainteresowania nie było, nie? Prawda, że, że no tak bardzo te dużo ludzi. Na kolejki do jedzenia są na to No podróżę, ale to, to też to jest kwestia podróż. tego, że tam te, te, te gourmet burger i tak dalej, no, na to się czeka. A jak ktoś lubi takiego dobrego kebaba z braninką, to wystarczyło przejść kawałek, tak. No. Natomiast ja ewidentnie za rok, jak będzie Pixel, na pewno również się pojawię i zachęcam do tego wszystkich. Bo, I wszyscy bo Tak, i wszyscy łowcy autografów polskich, tam była cała plejada po prostu znanych twarzy z, z game devu i w ogóle z, z innych portali piszących o no, grach, serwisów, no, my byliśmy też, więc naprawdę mm -hmm. jest, jest wiele, wiele powodów, dla których Barto, I generalnie to, to było strasznie fajne, to że dla każdego, kto się interesuje trochę grami polskimi, czy tam trochę kojarzy właśnie, wiesz, takich ludzi, jak jak jak ludzi robiących gry u nas, bardziej czy mniej znanych, to mógł tam ich spokojnie spotkać, zagadać, wziąć autograf, czy, czy, czy pośmiać się, czy nie tak. wiem, napić piwa z nimi. Bo już nawet nie mówię o twórcach, którzy tam przyjechali jako goście właśnie tak jak ty mówiłeś mm. o, o bracie Oliver, czy, czy o tam Benningliszu i John Hare i tak dalej, bo oni byli gośćmi specjalnymi. Tak. Ale była masa po prostu ludzi, Polaków, którzy robią gry i można było z nimi spokojnie pogadać, wiesz, wymienić opinie. Był Piotr tak Gnyb, prawda? Był też Piotr tak. No była masa ludzi, wiesz, no był, był Tadeusz Zieliński. Tak. Robi taką konferencjerkę. Niewiele tam, tam Był współorganizatorem tak naprawdę. O, no byli, wiesz, był był Marcin Kosman który teraz jest już nie dziennikarzem. Ale, ale widzisz, Shadow Warrior'a nie widziałem tam. Drugi Shadow ten. Warrior nie, Wiesz co, Shadow Warrior się szykuje do wyjazdu na E3 teraz. aha. aha. <laughs> więc, bo, bo, bo Wild Hogi byli, By, był Artur Maxara, mhm. nawet mi tam porozmawiałem, chociażby, nie te, No tam ludzi, ludzi z polskiego gamedawu to była cała masa, absolutnie. Mhm. I to zarówno pracujących przy grach, jak i pracujących przy dystrybucji, jak i generalnie jakkolwiek z, z nimi w ten czy w inny sposób związanymi. Tak, więc naprawdę polecamy. Mam nadzieję, że, że w, z osobami, z którymi się widzieliśmy, będziemy się widzieć też i za rok, i że będą um, też nowi. Z... Dla mnie zabawne jest jeszcze to odnośnie ilości osób, że na przykład ja Piotrka nie miałem okazji zobaczyć nawet, bo byliśmy na tej samej imprezie. Yy, yy, Doktor Jodyma. Tak, wiesz tak, co, bo tak. Piotrek był w sobotę rano, później właśnie się trochę rodziliśmy i wiem, że on po prostu na niedzielę już nie został, więc, więc też miał tylko jeden dzień, ale... Tak też... samo jak na przykład, wiesz, potem jak się pojawiają relacje z imprez tu czy tam hmm. i okazuje się na przykład z poligami były chyba trzy osoby, które teoretycznie znam z widzenia, a w ogóle no ja, nie... Ja widziałem tam chyba Maćka Kowalika, tylko wiesz, tak, ja, ja Maćka kojarzę, Ma Maciek skąd mam je kojarzyć, więc jak jak ja to mówiłem, cześć, cześć, to po prostu musi to za koleś pewnie i tak dalej. Ale wiem, że, że, że był. No, Paweł z... Kamiński też. Tak, no widziałem był... Tomka Kuterę, tylko że po prostu Tomka gdzieś tak, jest. Tak, Kutera, też jest w pracy. 20 z tej w... Karbali, czy jak to się nazywa, prawda? Tak, Karbala <grym> i Tak. świetny film polecam. Nie, no, tak. no. no był właśnie kosmos, tak, Wziąłem tak. miela. Siedział sobie gdzieś tam właśnie. Tak, tak, tak. No tak. by siedział przy przy klinarze tak. właśnie. Adriana widziałem na panelu, a później na, na, na samym takim, wiesz, między, między stoiskami. Pan Adrian Więc <laughs> no, było sympatycznie, naprawdę. No po prostu takich imprez więcej no nie chcę tutaj mówić, że powinni robić co pół roku, ale mogliby spokojnie robić co pół roku i, i, i, i ludzie by... by znaczy, bo co jest najistotniejsze, to, że Pixel ma zupełnie inną atmosferę niż ma Wars of Games Week, który też będzie w tym roku, czy tak. niż PGA. To nie są, to nie targi, są targi w tak. sensu stricte, gdzie przychodzisz zobaczyć nowe gry, które wyjdą, nie wiem, za pół roku, czy za rok, czy zobaczyć jakieś zwiastuny, czy, czy coś w tym stylu, tylko to jest taka, no najlepsze to moje skojarzenie z piknikiem naprawdę jest bardzo na miejscu, zwłaszcza jak to było w tej w tej lokacji, no bo tak w mówię, naszym no, roku po prostu... tak dużo czasu spędziliśmy po prostu stojąc, gadając, czy tam się śmiejąc, czy, czy słuchając paneli, a tutaj to już w ogóle było podkręcone przez to, że paneli się nie dało słuchać. To ten element towarzyski, który był po prostu przerywany. No dobra, to chodźmy się przejdźmy po sali. A no to, to tym podszedł się a to coś zobaczyłeś, To Dlatego... to znowu Daliśmy, gadaliśmy. Ja myślę, że po prostu jak najszybciej trzeba zorganizować nowe rozgrywka party, będzie, będzie, Fantas tak, Magieria tak. będzie patronem medialnym, jeśli musisz przeciwko. Razem. <gry> I w tym roku musisz I, wiesz, i ten. I będzie bardzo sympatycznie, dołączyć. dlatego że to jest, to jest taka frajda się spotkać, pogadać i, i, i wiesz. I, I że nie trzeba czekać po prostu na pixel Heaven. No. no to w niedzielę podały przecież te, te, te pomysły, że w ogóle wyobraźcie sobie, jak byłoby cały taki festiwal, na przykład tydzień nad morzem, gdzie tam właśnie jakieś gry w namiotach i gadanie i tak dalej. No, w, jest mocno w twarzy miasta, jest właśnie z, gdzieś można by się w jakichś dębkach, czy, czy w łebie gdzieś <grych> umówić, że po prostu jedziemy i, i robimy wielki zlot. Tak, ale to no. na pewno w międzyczasie teraz będzie rozgrywka party, na którą wszystkich już no. z, z, łącznie z Tobą mam nadzieję zapraszam i ten. Super. Szczegóły już jakieś są dograne, jakieś data, czy, czy to jest? Nie jeszcze... ma kompletnie. Aha. no dobra. Jak będzie, to wtedy, wtedy zapowiemy. W każdym razie są tak, plany. Tak, tam zdać. Na pewno. Ale na pewno będzie. To jest pewne. Dziękuję Ci, Piotrze, za, za pomoc w podsumowaniu. Mieliśmy małe problemy techniczne. Mam nadzieję, że będzie się udało załatać. Dziś Skype stra strasznie szalał. Oj, strasznie. Nigdy nie... od początku, kiedy nagrywam z Tobą Fantasmagierię, ja jeszcze nie było takich problemów tak. technicznych. zrywało... Były problemy, ale teraz no po prostu jakieś, jakieś, jakieś fatum. Ale było sympatycznie. Bardzo się cieszę, tak jakby, że mieliśmy okazję tutaj w tym gronie spędzić ten, e, ten 350 odcinek. E, no, zawsze to jakaś taka okrągła liczba, no nie wiadomo, że 400, 400 będzie wyglądało lepiej z, z, za rok z hakiem, więc... E... A pewno... wiesz, może nagle przełączysz się na przykład na tryb nagrywania, wiesz, to, to tydzień albo cztery no tak, no, dni. Znaczy, w ogóle wiele osób było zaskoczonych, ja mówiłem ich, że, bo coś tam mówili, że fajnie byłoby Bękę usłyszeć w podcaście, ja ale ostatnio nagrywaliśmy o co już jest nowy odcinek, no nie? Wiesz, bo nie każdy zdążył sobie odświeżyć, prawda, Fida no tak, przed, że szybko przed, się tym, przed tym. Więc dziękuję serdecznie Piotrze, dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantazmagieria.net, słuchać codzienników rozgrywki Piotrka, no i co? No i słyszymy się za tydzień. Hej. Tak, ja też dziękuję. Cześć, cześć.